Opuszczmy, proszę, pierwszy list Apostoła Pawła do Koryntian. Jedenasty rozdział. I przeczytajmy ten fragment, który tutaj Poświęcony jest wieczerzy pańskiej i w naszym tłumaczeniu, jakby w takich trzech segmentach jest to tutaj zestawione. Od wiersza 17. A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. I mam nadzieję, że nie taką Bóg ma o nas opinię mam nadzieję, że schodzimy się ku lepszemu a nie ku gorszemu niestety czasami jest to smutne po prostu kiedy życie jakichś ludzi wierzących albo życie zborów zamiast ku większej, większej światłości większej i ku większej świętości, pobożności. Życie niektórych schodzi coraz ku większej światowości. I zaczynali tak dobrze, zaczynali tak chwalebnie. Wydawało się, że no, tutaj jak w Koryncie, Bóg tam dokonał niezwykłych rzeczy. To pogańskie miasto zostało niemal do góry nogami przewrócone przez służbę apostoła Pawła i tam zrodził się żywy kościół w którym nie brakowało żadnych darów ducha ci ludzie doświadczali obfitości ducha bożego działania bożego a jednak z czasem zaczęli schodzić na złą drogę z czasem zaczęły się waśnie zaczęły się kłótnie zaczęła się pycha ludzka zaczęły się podziały ludzie zamiast wykorzystywać te dary Ducha Świętego do budowania jedni drugich zaczęli je wykorzystywać, żeby sami siebie prezentować i każdy chciał coś powiedzieć każdy chciał jakoś zabłysnąć i każdy chciał na siebie zwrócić uwagę I wszystko zaczęło iść w niewłaściwym kierunku i Paweł miał odwagę, żeby napomnieć ich i ostrzec ich aby nie schodzili się ku gorszemu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 i w tamtym zgromadzeniu byli ci, którzy nie byli prawdziwymi chrześcijanami którzy chodzili do tej społeczności brali udział w tym, co tam się działo ale przez to, że nie mieli odrodzonych serc wprowadzali ten chaos, ten zamęt, te podziały Paweł mówi, z jednej strony jest to tragiczne, że w kościele coś takiego ma miejsce z drugiej strony zdaje sobie sprawę że no jest to swego rodzaju koniecznością że niestety y, przychodzi taki okres, kiedy stawy, sprawy stawia się na ostrzu noża, że tak powiem, kiedy y, y, mówi się wyraźnie o pewnych sprawach, że tak i tak ma wyglądać nasze życie. Pewnym ludziom się nie będzie to podobać i pewni ludzie zaczną zgrzytać zębami, zaczną się sprzeciwstawiać i kłócić. I, niestety czasami jest taki okres przykry że i w kościele dochodzi do jakichś spięć, ale to najczęściej wtedy, kiedy jest jakieś ożywienie tych, którzy są zrodzeni z ducha, a z drugiej strony jest, ten, jest ta reakcja tych, którzy chcą żyć według ciała i chcą nadal być w kościele I wtedy zrozumiałe, że będzie, będzie rozdwojenie będzie konflikt i to najwyraźniej tam miało miejsce Wy wtedy, gdy się schodzicie w zborze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 ale miało to miejsce bardziej w kontekście Agapy. Oni przynosili swoje jedzenie i spożywając tą wieczerzę pańską, wspominając śmierć Pana Jezusa, jedli, a następnie łamali chleb i pili z kielicha. Raczej w takim kontekście to się odbywało, z tego co tutaj czytamy. I widzimy, że jak już w trakcie tej wieczerzy wychodziły niewłaściwe motywy serc że przychodzili tam ludzie ubodzy, biedni, którzy nie byli za w stanie za wiele przynieść, ale niektórzy nic nie przynieśli. I byli inni zamożni, którzy przy, przygotowali smaczny posiłek i coś do picia. I tam najwyraźniej coś, wino spożywali. I y, gdzieś tam koło siebie sobie to postawili. I jak przyszedł czas do wieczerzy, to oni tam nie częstowali innych, tylko sami się zabierali za to, co sobie przygotowywali. I skutek był taki, że jedni się najedli i nawet niektórzy za dużo wypili a inni po prostu głodni siedzieli I jak coś takiego można nazwać wieczerzą pańską kiedy każdy patrzy na siebie tylko i chociaż my tutaj nie mamy, nie, czyni, nie mamy wieczerzy w kontekście agapy to myślę, że jest tutaj pewna zasada, na którą powinniśmy zwrócić uwagę kiedy przystępujemy do wieczerzy pańskiej Czynimy to jako ciało, czynimy to jako Kościół. Wieczerza w jakiś sposób wyraża naszą jedność z Chrystusem, a przez to naszą jedność ze sobą wzajemnie. Dlatego, myślę, Andrzej mówił z takim przejęciem i zachętą, wzywając nas, żebyśmy brali w niej udział. Ja powiem wam, że też jest mi bardzo przykro, kiedy patrzę na tych z was, którzy siedzą w trakcie wieczerzy i nie przystępują do niej. Czuję rozdarcie w sercu czuję, że z jednej strony jesteśmy braćmi, jesteśmy siostrami stanowimy jedność, ale niektórzy nie uczestniczą w tej Wieczerzy Pańskiej w jakiś sposób demonstrując że gdzieś jest jakaś, jakieś rozerwanie w ich relacji z Panem i przez to też nasza społeczność nie jest taka jaka powinna być i część z nas bierze udział w tej Wieczerzy część, część z nas aktywnie w niej uczestniczy a jakaś część po prostu się wstrzymuje czasami widzę, niektórzy długo się wstrzymują przez całe tygodnie i miesiące i to, mam nadzieję, że nie tylko mnie, ale mam też nadzieję że innych z Was, boli i modlicie się o tych braci i siostry żeby Bóg pomógł usunąć te przeszkody, rozwiązać te problemy cokolwiek jest jakimś tutaj problemem co uniemożliwia Wam pełną społeczność z Bogiem, żeby zostało to uzdrowione i myślę, że taka powinna być nasza postawa wieczerzy. że nie to, że jestem zadowolony że ja przystępuję, nie obchodzi mnie braci i siostra, którzy nie przystępują ale, że się przejmuję tym że ten brat czy ta siostra się nie, nie przystępuje. Jeśli możesz, to poświęć czas. Przede wszystkim oczywiście módmy się jedni za drugich. Ale jeśli znasz tego brata, znasz tą siostrę, jesteś w nim w jakichś lepszych relacjach, nie zostaw go samego sobie. Ale miej odwagę, żeby pójść i porozmawiać, zapytać, co jest przyczyną. Nie czekajcie, że ja jako pastor to wszystko zrobię z niektórymi z Was mam bliższe relacje łatwiej mi jest pewne rzeczy, rozmawiać z innymi jest mi trudniej, rzadziej się widzimy I, i zresztą nie sądzę, że to jest moja rola jako pastora, wiecie, żeby każdego, za każdym z Was chodzić jesteśmy kościołem, jesteśmy braćmi, siostrami i powinniśmy mieć o jedni, o drugich staranie więc jeśli jest ktoś kogo lepiej znasz z kim masz jakieś takie przyjacielskie relacje i widzisz, że nie przystępuje do wieczerzy miej odwagę żeby pójść zapytać, co się dzieje z czym się zmagają i módl się za nimi tak abyśmy czegoś takiego nie mieli tutaj popatrzcie też jak na to muszą patrzeć czasami ludzie ze świata którzy do nas czasami przychodzą kiedy myślą, że to wszyscy wierzący a potem przychodzi do Wieczerzy Pańskiej tak w Kościele Katolickim wiecie, połowa siedzi albo więcej a jakaś tylko grupka świętszych wychodzi do przodu, żeby do komunii to są tutaj, jest, tak chyba nie powinno być Chyba gdyby no, nie, nie w tym kierunku chcę iść. Jeśli drogi bracie, droga siostro, coś cię wstrzymuje nie, przed tym, nie spocznij, póki tego nie, nie, coś z tym nie zrobisz. Nie zostawiaj tego, bo to nie tylko jest twój problem, to nie tylko jest twoje zmaganie, ale wiedz, że w ten sposób, w jakiś sposób też wpływasz na, na naszą jedność jako Kościoła. Na, naszą, na nasze poczucie z pełnej społeczności z Panem. Także jest to coś ważnego, coś, czego nie możemy zaniedbać, coś, czego, na co nie możemy machnąć sobie ręką i pozostawić każdy sobie, niechaj każdy jak tam uważa. Nie, myślę, że coś, co, co powinno nas boleć, coś, o co powinniśmy się modlić i coś powinniśmy z tym zrobić, żeby tak nie było. I tutaj Paweł Gani, Koryntian,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 został uświadomiony o tej pamiątce śmierci Pana Jezusa Chrystusa, jak On, jak jemu to zostało objawione i jak też przekazuje innym, aby to czynili. Mówi, albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem. A więc jak wiecie, apostoł Paweł nie był wśród tych pierwszych dwunastu uczniów, ale nawrócił się później. I Pan Jezus ewidentnie wiele rzeczy bezpośrednio Mu objawił. Pewnych rzeczy dowiedział się później od apostołów, po latach, kiedy się z nimi spotkał. Ale wiele rzeczy Bóg bezpośrednio Mu objawił. Zresztą mówi o tym, że Ewangelia, którą głosi, nie jest pochodzenia ludzkiego. Nie nauczył się jej od człowieka, ale została Mu przekazana bezpośrednio od Pana. I te, te sprawy, o których tutaj piszę, zostały Mu też bezpośrednio objawione od Pana Jezusa Chrystusa. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co Wam przekazałem,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 a z kielicha tego pijecie śmierć pańską zwiastujecie aż przyjdzie i ten wiersz można również przetłumaczyć jako nakaz ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie zwiastujcie śmierć pańską aż przyjdzie i teraz po tym nakazie wspominania śmierci, wspominania wydanego ciała i przelanej krwi Pana Jezusa Chrystusa, apostoł Paweł daje jeszcze kilka słów ostrzeżenia. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. I w kontekście tego, o czym tutaj czytamy, najprawdopodobniej Apostoł Paweł miał na myśli tą postawę Koryntian takiego właśnie samolubstwa takiego serca, które w ogóle nie przystoi, żeby odzwierciedlało to co, za czym, co reprezentuje wieczerza, jako oddanie życia Chrystusa za nas, aby nas zbawić aby nas pojednać ze, z Bogiem i ze sobą wzajemnie i ta postawa Koryntian oczywiście temu przeczyła Ale my oczywiście bierzemy te słowa Znowu szerzej Wychodząc poza ten bezpośredni kontekst I uświadamiamy sobie Że to nie tylko taki grzech Nie tylko taka postawa Uniemożliwiają człowiekowi Godne uczestnictwo w tej wieczerzy Ale jakikolwiek grzech Jakakolwiek nieprawość w naszych sercach, jakakolwiek niegodziwość, którą hołubilibyśmy i teraz tutaj przed sobą mielibyśmy coś udawać i czując się pod presją chociażby tego, co przed chwilką powiedziałem, że powinniśmy przystępować do wieczerzy, gdyby ktoś czynił to z sercem niepojednanym z Bogiem, gdyby ktoś czynił to hołubiąc jakiś grzech, jakąś nieprawość, to oczywiście nie będzie to godne i nie będzie to błogosławieństwem. A więc to wyzwanie, aby przystępować do wieczerzy, musi być też w świetle tych tutaj napomnień, aby przystępować w sposób godny. I dlatego jest ten czas modlitwy, jest ten czas przygotowania naszych serc, jest ten czas, kiedy jeśli jest coś, co jest na przeszkodzie, możesz to złożyć na Pana. Możesz wyznać ten grzech, możesz przeprosić Boga, możesz szukać Jego łaski, żeby Cię oczyścił. Ja abyś mógł przystępować do wieczęży. Nie z brudnym sercem, ale z czystym sercem. I do tego nie potrzebujesz gdzieś jakiejś drabiny do nieba się wspinać. Nie nie potrzebujesz na kolanach jakieś pielgrzymki robić. Nie potrzebujesz nie do jakich ceremonii przejść, żeby to zyskać. Jeśli wierzysz, jeśli wyznajesz swoje grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy odpuści ci i oczyści cię od wszelkie nieprawości. To nie jest skomplikowane, to nie jest jakieś wymagające nie wiadomo czego. Jeśli wierzysz, że Jezus Chrystus umarł za ciebie i przelał swoją krew, to zbawienie jest blisko i oczyszczenie twoich grzechów jest bliskie. Wystarczy tylko ukorzyć się przed Bogiem. Wystarczy tylko wyznać Mu nasze winy. A Bóg je odpuszcza. Oczyszcza. On jest Bogiem łaskawym, hojnym w przelaczaniu. I nie odrzuca żadnego pokutującego serca. Ale jest Mu miły, skruszony Duch. Jest mu miły człowiek, który uniża się przed nim i mówi, Boże, bądź miłości w niegrzesznemu. To jest wszystko, co potrzebujesz zrobić, aby móc uczestniczyć w tej wieczerzy, aby móc z czystym, godnym sercem brać w niej udział. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie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 osądzania samego siebie, aby uniknąć Bożego sądu i Bożego gniewu. Więc tutaj Paweł mówi, tak, zbadajcie samych siebie przed Bogiem. Osądźcie samych siebie przed Bogiem. Nie brata, nie siostra, siebie, każdy z nas samego siebie, gdyż przed Bogiem stoimy. I osądziwszy samych siebie, wyznając naszą słabość naszą grzeszność, nasze upadki, nasze błędy, cokolwiek nas obciąża, unikniemy sądu Bożego, a doświadczymy Jego błogosławieństwa. Wtedy ta wieczerza będzie błogosławieństwem. Natomiast Paweł przestrzega przed taką postawą, w której człowiek po prostu z rozpędu, bez myśli, nie, nie rozróżniając ciała i krwi pańskiej, nie zastanawiając się, że tutaj wspominamy prawdziwą, realną śmierć Chrystusa, że mówimy o Jego śmierci, o przelanej Jego krwi. Ktoś gdyby tego nie rozumie, ale po prostu bierze z tego chleba i pije z tego kielicha, tak z, z, z właśnie z jakiegoś takiego, bez jakiegoś poczucia przynależności do społeczności, nie, nie, nie badając własnego serca, nie osądzając własnego serca. Taki człowiek naraża się na sąd Boży Na gniew Boży I Paweł mówi, że przykładem tego mogą być choroby A nawet śmierć Oczywiście nie jest to jedyny sposób, który Bóg nas sądzi I też nie każda choroba i nie każda śmierć Jest wynikiem sądu Bożego Niemniej jednak Jest to jeden ze sposobów, który Bóg nas karci który nas napomina I Paweł mówi, żebyśmy Sami siebie osądzili Aby uniknąć Bożego sądu To dużo lepiej dla nas samych siebie osądzić dużo mniej bolesne bo gdybyśmy sami siebie osądzali nie podlegalibyśmy sądowi gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana to też jest wynikiem Jego łaski, zobaczcie nawet ten sąd Boży to nie jest tylko kwestia gniewu Bożego, ale jest to też Jego zbawczy sposób nawet gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje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 Uniszmy nasze serca przed Bogiem Módlmy się, żeby Bóg Pomógł nam Godnie przystąpić dzisiaj do tej wieczerzy Rozróżniając Ciało i krew Pańską Mając świadomość realności Tego, o czym mówi ten chleb i o czym mówi Ten kielich Że Chrystus prawdziwie za mnie, za Ciebie umarł Poszedł na krzyż, aby Zmazać Twoje i moje grzechy Aby wyzwolić mnie i Ciebie Z mocy szatana, z mocy tego świata jego krew ma moc oczyścić mnie i Ciebie z każdego grzechu. Nie musisz żyć pod jarzmem żadnego grzechu. Chrystus przelał swoją krew, abyś Ty i ja żył życiem wyzwolonym. Życiem chwalebnym. Przygotujmy nasze serca. I mówię, jeśli jest jakiś ciężar na naszych sercach, złóżmy go przed Panią. Pokutujmy, prośmy Go o przebaczenie, prośmy Go o przemianę, o wyzwolenie. Dziękujemy Tobie, drogi Panie, za Twoje słowo, które często w tak prosty, jasny sposób Rozwikuje te nasze zawiłości, te nasze pokomplikowane ludzkie życie. Panie, dziękujemy, że i dzisiaj nas mówisz o tym, że jesteś żywym Bogiem i pragniesz prawdziwej, szczerej, realnej społeczności z nami. Nie chcesz, abyśmy czynili coś pro forma. Nie chcesz, abyśmy bezmyślnie odprawiali jakiś obrządek. Ale Panie, chcesz dać nam prawdziwą realność tej głębokiej społeczności z Tobą i doświadczenia Ciebie. Panie, dziękujemy Tobie za Twoją śmierć na krzyżu i za moc Twej ofiary moc Twojej świętej krwi prosimy kochany Panie abyś teraz nam doświadczyć błogosławionej mocy tej ofiary aby jeśli są tu wśród nas ci którzy wiedzą o swojej niegodności ten grzech ta nieprawość to zło, to słabość przytłacza ich i wydajesz im się jakiś odległy i niemal nierealny Panie proszę byś objawił im swoją łaskę byś objawił Twe wielkie miłosierdzie byś pomógł otworzyć przed Tobą swe serca i wyznać to wszystko co, co jest tym ciężarem co jest tym, tą przeszkodą tym murem nieprzyjaźni daj Panie ducha pokuty, daj ducha upamiętania zerwania z jakimkolwiek nałogiem, z jakąkolwiek nieprawością, z jakimś usidlającym przyzwyczajeniem, cokolwiek Panie jest, co uniemożliwia tę pełnię społeczności z Tobą. Daj zwycięstwo, daj wyzwolenie, daj ratunek, prosimy przez moc Twojej ofiary, Panie, przez moc Twojej świętej krwi. Jak czytamy. Gdy było po wieczerzy, wziąłeś chleb, Panie. Tej nocy, gdy byłeś wydany, wziąłeś chleb. Podziękowawszy, złamałeś go i rzekłeś, wieszcie. jedzcie. To jest ciało moje za Was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. mówiąc ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej Poczyńcie ilekroć pić będziecie na moją pamiątkę po błogosław prosimy drogi Panie ten chleb po błogosław prosimy ten kielich Daj nam bliską społeczność z Tobą Kiedy bierzemy z tego chleba Pijemy z tego kielicha I umacniaj, utwierdzaj nas W tej jedności z Tobą Abyśmy w niej chodzili Abyśmy w niej trwali Abyśmy w niej wzrastali Aby coraz więcej było Ciebie w nas A coraz mniej Naszego ciała tego wszystkiego, co przyziemne, co zmysłowe. Tego wszystkiego, co przynosi hańbę Twemu imieniu. Temu wszystkiemu, co zaćmiewa Twój blask. Króluj Panie w naszym życiu. Przepełniaj nas Twoim światłem. Twoją mocą, Twoją mądrością. Twoją łaską prowadź nas, prowadź nas, Panie, prowadź, prosimy, Twoją drogą życia. Daj nam bliską społeczność ze sobą wzajemnie. Pomóż nam wzajemnie się miłować, wspierać jedni drugich, modlić się jedni o drugich, zachęcać jedni drugich, napominać jedni drugich. Łącz nas, Panie, w jedno ciało, spojone miłością Twoją. Rozwijające się i wzrastające. Prosimy. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które przygotowały swoje serca że jest to dla Was czas, aby brać z tego chleba i pić z tego kielicha. Proszę, abyście wszyscy teraz stali. Jeśli ktoś dzisiaj nie jest gotowy, proszę, aby pozostał siedząc.